O Aleksym i Szarym Wilku. Baśń rosyjska według Aleksieja Nikolajewicza Tołstoja. Dawno temu żył w górach pewien starzec. Miał on cudowny ogród, w którym rosła jabłoń rodząca złote jabłka. Pewnej nocy do ogrodu zakradł się złodziej i zerwał trzy drogocenne owoce. Starca tak zasmuciła strata, że odtąd nie mógł jeść ani spać. Synowie, widząc zgryzotę ojca, postanowili, że każdej nocy będą stać na straży, aż złapią winowajcę. Pierwszej nocy ogrodu pilnował najstarszy z braci. Czuwał całą noc, ale o świcie zmożył go sen. Kiedy się zbudził? Zobaczył, że z drzewa znowu zniknęły trzy złote jabłka. Nigdzie jednak nie było śladu rabusia. Starzec zasmucił się jeszcze bardziej. Drugiej nocy na straży stanął średni brat. I stało się to samo, co poprzedniej nocy. Chłopiec zasnął o świcie, a kiedy się obudził, brakowało kolejnych trzech jabłek. Trzeciej nocy drzewa miał strzec najmłodszy z braci, który miał na imię Aleksy. Całą noc przechadzał się po ogrodzie, aby tylko nie zasnąć. Kiedy minęła północ, usłyszał cichy szelest nad głową. Ukrył się szybko za pniem złotej jabłoni i czekał na rozwój wypadków. Tajemniczym złodziejem okazał się wielki, ognisty ptak. Usiadł na gałęzi i już miał zerwać złote jabłka, kiedy Aleksy podskoczył i złapał go za długi ogon. Szarp tak, poderwał się do lotu, tak szybko, że chłopcu zostało w ręku tylko złote pióro. O świcie stanął przed ojcem i braćmi, pokazał im pióro i powiedział. Ojcze, udało mi się wreszcie odkryć, kto kradnie twoje złote jabłka. To żar, ptak, którego pióro ci przynoszę. Starzec obejrzał je a potem kazał synom wyruszyć w świat, by odnaleźli złotego ptaka. Bracia wsiedli więc na konie i ruszyli w drogę. Kiedy dojechali do rozstaju, każdy z nich podążył w inną stronę. Aleksy jechał długo przed siebie, Aż w końcu zatrzymał się na łące, aby chwilę odpocząć. Przywiązał konia do drzewa, sam zaś położył się w jego cieniu i zasnął. Kiedy się obudził, przeraził się, bo jego koń zniknął. Długo go szukał, aż w końcu dał za wygraną i ruszył dalej pieszo. Gdy usiadł na chwilę na trawie, Pojawił się przed nim szary wilk i poprosił żałosnym głosem – Dobry człowieku, wyjmij cierń z mojej łapy. Aleksy spełnił prośbę zwierzęcia i opowiedział mu, skąd przybywa i czego szuka. – Dobrze więc, że mnie spotkałeś – powiedział po chwili szary wilk. Wiem, gdzie mieszka żarb, tak, pomogę ci tam dotrzeć, bo byłeś dla mnie dobry i nie zostawiłeś mnie w potrzebie. Usiądź na moim grzbiecie, a zabiorę cię do pałacu cara zachodu, w którym żyje Żarb, tak. Aleksy uczepił się mocno sierści wilka, który pędził szybciej od wiatru, ogonem zamiatał rzeki i łąki, a wszystkie zwierzęta uciekały przed nim. W końcu stanęli przed wrotami pałacu cara zachodu. Słuchaj uważnie, co ci powiem, rzekł szary wilk. Wejdziesz do pałacu, odnajdziesz komnatę na samym szczycie wieży, a tam w złotej klatce będzie siedział żarb tak. Złap go i ukryj pod koszulą, ale nie ruszaj klatki. Aleksy posłuchał rady wilka, i zrobił tak, jak mu kazał. Wszedł na sam szczyt wieży, złapał żar ptaka i ukrył go pod swoją koszulą. Kiedy jednak zobaczył złotą klatkę, tak go zachwyciła, że zabrał ją ze sobą. Wtedy rozległo się dudnienie trąb, na które przybiegły straże pałacowe. Aleks został pojmany, i zaprowadzony przed oblicze cara zachodu. Kiedy car wysłuchał opowieści chłopca, obiecał, że da mu żar ptaka, jeśli ten przyprowadzi mu konia o złocistej grzywie. Koń ten żyje na krańcu świata i należy do cara wschodu. Na te słowa Aleksy posmutniał, bo nie wiedział, jak ma dotrzeć do królestwa cara wschodu, skoro nie ma nawet konia. Kiedy stanął przed szarym wilkiem i opowiedział mu, co się stało, ten rzekł. Czy nie mówiłem ci, byś nie ruszał klatki? Ach, wybacz mi, mój przyjacielu, prosił Aleksy. Dobrze, tym razem ci przebaczę. Siadaj na moim grzbiecie, a zabiorę cię do pałacu cara wschodu, powiedział wilk i już po chwili mknęli tak szybko, jak najszybszy wiatr. W końcu stanęli przed pałacem cara wschodu i szary wilk powiedział. Straże o tej porze śpią, więc śmiało możesz iść do stajni i wyprowadzić konia, ale pamiętaj, nie ruszaj uzdy. Aleksy zrobił tak, jak powiedział wilk. Wszedł do stajni, chwycił rumaka za złotą grzywę i właśnie chciał go wyprowadzić, gdy zobaczył uzdę. Zrobioną ze złota i brylantów. Tak bardzo się w nią zapatrzył, że nawet nie spostrzegł, kiedy wyciągnął po nią rękę. I stało się to, co w pałacu cara zachodu, kiedy tylko dotknął uzdy, mury zadrżały od krzyków i trąb, a w stajni pojawili się strażnicy. Pojmali Aleksego i zaprowadzili przed oblicze władcy. Młodzieniec opowiedział carowi swoją historię. A ten rzekł: Dam ci złoto grzywego, jeśli ty przyprowadzisz mi najpiękniejszą z pięknych, która jest córką cara południa. Aleksy zasmucił się, bo nie wiedział, jak ma tego dokonać. Kiedy usiadł przy drodze, szary wilk pojawił się przed nim i powiedział: Czy nie przestrzegałem cię, byś nie brał brylantowej uzdy? Oraz drugi mnie nie posłuchałeś i ściągnąłeś na siebie nowe kłopoty. Ach, wybacz mi, mój przyjacielu, zapłakał Aleksy. No dobrze. Do trzech razy sztuka, zgodził się wilk. Pomogę ci jeszcze raz. Siadaj na moim grzbiecie i trzymaj się mocno. Aleksy wskoczył na grzbiet zwierzęcia i mocno złapał się jego sierści. I znowu szary wilk pędził, aż wreszcie stanęli przed pałacem cara południa. W pałacowym ogrodzie spacerowała właśnie najpiękniejsza z pięknych. Tym razem szary wilk sam zakradł się do ogrodu i kiedy dziewczyna nie patrzyła w jego stronę, przemienił się w wielkiego orła. Podleciał szybko do niej i porwał ją w szpony. Potem kazał Aleksemu usiąść na swoim grzbiecie i mocno się trzymać. Ptak wzbił się w powietrze, a leciał tak szybko i wysoko, że nikt nie słyszał wołania królewny. Kiedy najpiękniejsza z pięknych dowiedziała się, że ma zostać żoną cara wschodu, znanego z wielkiego okrucieństwa, zalała się łzami. Idź i czyń, co ci serce podpowiada, poradził Aleksemu szary wilk. Młodzieńcowi zrobiło się żal, królewny. Nie mógł dopuścić do tego, aby szczęście jego i jego ojca miało być opłacone nieszczęściem kogoś innego. Masz dobre serce, chłopcze, dlatego przekażę ci dobrą nowinę, powiedział wilk. W czasie naszej nieobecności car wschodu umarł, a jego pałac stoi pusty. Wejdź więc do stajni i weź z niej złoto grzywego i brylantową uzdę. Aleksy bardzo się uradował, wszedł do stajni, założył rumakowi brylantową uzdę i wyprowadził go na zamkowe podwórze. Tam spotkał wilka i piękno i razem ruszyli w dalszą drogę. Pędzili jak wicher przez pola i lasy, a widoki tylko migały im przed oczami. Powietrze szumiało im w uszach, a pęd zapierał dech w piersi. Kiedy dotarli do pałacu cara zachodu, Aleksy posmutniał, bo żal mu było rozstawać się ze złotogrzywym. Gdy jednak przypomniał sobie ukochanego ojca, który czekał na niego w domu, bez wahania ruszył w stronę pałacu. Jego zachowanie ucieszyło szarego wilka, Widzę, że bardzo kochasz swojego ojca, powiedział, dlatego pomogę ci i tym razem. Podszedł do chłopca i poradził mu, jak może przechytrzyć cara zachodu. Chwilę później Aleksy stanął wraz ze złotogrzywym przed chciwym władcą. Car nie mógł oderwać oczu od cudownego rumaka. Kiedy młodzieniec ściągnął z konia brylantową uzdę, car zawołał hola, zostaw mi uzdę, inaczej nici z umowy. Nie było mowy o uździe, odparł spokojnie Aleksy. Wtedy car zawołał straże, aby pojmały chłopca. Ale w tej samej chwili Aleksy porwał klatkę z żar ptakiem, wskoczył na grzbiet konia o złocistej grzywie, a na pożegnanie krzyknął jeszcze to ty złamałeś nasz układ, możesz mieć żal tylko do siebie. I pomknął co tchu do swego ojca, zabierając ze sobą i klatkę ze złotym ptakiem i złotogrzywego. A na grzbiecie szarego wilka jechała z nim najpiękniejsza z pięknych. Kiedy dotarli na miejsce, czekała na nich zła wiadomość. Stary ojciec, nie mogąc się doczekać najmłodszego z synów, rozchorował się z tęsknoty i leżał teraz na łożu śmierci. Aleksy zapłakał z wielkiego smutku. Bardzo kochał ojca i nic co zdobył, ani żar ptak w złotej klatce, ani złotogrzywy w brylantowej uździe, ani nawet najpiękniejsza z pięknych, nie mogło mu zastąpić ukochanego ojca. Wtedy szary wilk zwrócił się do niego tymi słowami. Aleksy, jesteś dobrym człowiekiem i twoja miłość do ojca jest wielka. Dlatego pomogę ci jeszcze raz. Po tych słowach poszedł do ogrodu, zawołał jaskółkę, która właśnie karmiła swoje pisklęta i szepnął jej coś do ucha – Wtedy ptak poderwał się do lotu i zniknął za horyzontem. Minęła chwila, a może dwie, i jaskółka wróciła, niosąc w dzióbku kilka kropel wody życia. Szary wilk pokropił nią umierającego starca, który po chwili wstał, jakby obudził się z głębokiego snu. W domu trzech braci zapanowała wielka radość. Aleksy poślubił najpiękniejszą z pięknych, a ojciec i starsi synowie podziwiali żar ptaka i złoto grzybego. Tylko szary wilk gdzieś zniknął i nigdy więcej nie pokazał się ani Aleksemu, ani żadnemu innemu człowiekowi.